Jest 21. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Anna Kowalczyk. Jest nowe oświadczenie szefa Zonda Krypto wypowiada umowy współpracownikom. Polskie Wojsko testuje innowacyjny system uzbrojenia akustycznego. Jutro kluczowe testy na poligonie w Ustce. Ale jak gwiazd podzieliła łodzian, radni chcą jej przesunięcia. Kapituła mówi nie. Ciąg dalsza afery Zonda Krypto, szef giełdy kryptowalut skierował do współpracowników pismo, które gruntownie zmienia dotychczasowe warunki zatrudnienia. Do treści dokumentu podpisanego w Monako dotarł portal Money.pl. Według niego Przemysław Kral żegna się tym pismem z pracownikami, m.in. zobowiązuje ich do oddania firmowych laptopów. O tym, że giełda kryptowalut Zonda Krypto może mieć poważne problemy z płynnością napisały na początku kwietnia media. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie oszustwa i prania pieniędzy Giełdy nie mogą wypłacić pieniędzy i mają zablokowane konta. Kreml reaguje na plany jądrowe Polski i Francji, zarzuca władzom w Warszawie i Paryżu kurs na militaryzację i nuklearyzację. Mówił o tym rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow, komentując polsko-francuskie plany przeprowadzenia ćwiczeń odstraszania jądrowego.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 Widmo rozpadu PiS zostało zażegnane. Tak porozumienie Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego komentuje socjolog profesor Jarosław Flis. Prezes Prawa i Sprawiedliwości oraz były premier ogłosili na wspólnej konferencji prasowej kompromis w sprawie przyszłości Stowarzyszenia Rozwój Plus. Jego działalność ma być prowadzona wewnątrz partii. Profesor Flis podkreśla, że wciąż pozostaje problem zwalczających się frakcji w partii.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 Od końca listopada 2025 roku politycy PiSu przyznają nieoficjalnie, że wewnątrz ugrupowania trwa konflikt między zwolennikami Morawieckiego nazywanymi harcerzami, a grupą jego przeciwników zwaną maślarzami czy frakcją byłego szefa ministerstwa, z, minister... z... czy frakcją Zbigniewa ziobry. To są aktualności jedynki. Polskie Wojsko testuje innowacyjny system akustyczny, który ma wzmocnić ochronę wschodniej granicy Polski i NATO. Oficer prasowy Sztabu Generalnego, pułkownik Marek Pietrzak zapowiada, że jutro na poligonie w Ustce nowe uzbrojenie przejdzie ostateczny sprawdzian. Jeżeli te rozwiązania przejdą pozytywnie testy, to znajdą swoje miejsce w siłach zbrojnych w ramach Tarczy Wschód i będą procedowane do zakupów na szeroką skalę. W ubiegłym tygodniu wojsko testowało broń zwalczającą drony. Dwa fałszywi prawnicy w rękach policji 32 i 41-latek w internecie podawali się za pracowników Kancelarii Prawnej i wyłudzali pieniądze. Żaden z nich nie miał wykształcenia prawniczego, mówi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury w Poznaniu. Zawierali umowy leasingowe na zakup sprzętu elektronicznego. Pozyskane w ten sposób urządzenia, komputery, telefony były sprzedawane innym osobom w punktach handlowych. Śledczy ustalili, że mężczyźni oszukali co najmniej dwie firmy i wyłudzili ponad pół miliona złotych. Grozi im do 10 lat więzienia.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 Jeszcze będziemy z Kapitułowo rozmawiali, to po prostu przesuniemy, po prostu żeby wyglądało to estetycznie. To będzie przesunięcie, ich przełożenie w inne miejsca, gdyby tej Alei Gwiazd, nadal będą w Alei Gwiazd. Łódzka Aleja Gwiazd to fragment ulicy Piotrkowskiej z gwiazdami upamiętniającymi wybitnych twórców polskiego kina. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Noc w całym kraju będzie pogodna, ale zimna. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed przymrozkami miejscami. Temperatura spadnie do minus 6 stopni. Ciśnienie w Warszawie 1006 haPa. Klimat. Jakość powietrza w kraju jest dobra albo bardzo dobra. 20% prądów krajowej sieci pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. W lasach na północnym wschodzie, wschodzie i w centrum kraju występuje wysokie zagrożenie pożarowe. Jedynka. Polskie Radio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 Cztery pory roku w Jedynce. Jutro po dziewiątej. Roman Czajarek, zapraszam. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Spotkania w Jedynce. Motywy. Dobry wieczór Państwu. Tutaj Pierwszy program Polskiego Radia, czas na motywy. Kłaniam się nisko, Agata Pasant Ze mną w studiu już wspaniali goście, którzy będą mówili o naszym dzisiejszym motywie. I tym motywem jest ścieżka. I na ścieżce do studia chyba gdzieś zaginął w drodze e, pędzący tutaj mój współprowadzący gospodarz Rafał Sławoń. Ale w takim razie w oczekiwaniu na Rafała, e, Przywitam się z naszymi cudownymi gośćmi. Z nami jest Maja Wolny, pisarka, reporterka, nieustraszona, podążająca bardzo dziwnymi ścieżkami, o czym zaraz będziemy mówili. Zainspirowała nas książka Pociąg do Imperium. Dobry wieczór, Maju. Dobry wieczór. Z nami jest również Karolina Skrzyńska, wokalistka, kobieta, która komponuje, która zna się na różnych rodzajach śpiewu, o czym będziemy tak zaraz mówili. Ale również dowiedziałam się, idąc ścieżką przez korytarz, że zajmuje się też prowadzeniem grup teatralnych. Tak. Tak. No i ścieżkami dźwiękowymi. Ponikąd. I ścieżkami dźwiękowymi, tak. tak. Dobry wieczór, Rafale. Dobry wieczór. Dobrze, że trafiłeś Dobry tą krętą ścieżką. Zbłądziłem, no, proszę Państwa. Dobra. Nie po raz pierwszy w życiu, ale mam nadzieję, I... że... Nasz trzeci gość, Marek Józefiak, bardzo ciekawymi ścieżkami w życiu podąża. Zaraz wszystkiego się dowiemy, bo jest prawnikiem, ale napisał książkę Polska Rzeczpospolita Leśna i zna się na ścieżkach leśnych, którymi podążają leśnicy z lasów państwowych, które to lasy państwowe są niejako e, państwem w państwie. Mm, jak to się wszystko łączy, to prawo z ekologią, no to zaraz się dowiemy. Mm, ale do rano. Od was takiego ma. fundamentalnego m, ścieżkowego pytania. Jak państwo znaleźli się na tej ścieżce, którą w życiu podążają? Czy to był przypadek? Świadomy mm. wybór? Kto was na ten, Może ktoś was zwiódł na tę ścieżkę? Pani Maja Wolny. No ja mam taką, ja mam i autostradę i ścieżkę i właściwie jedna biegnie obok drugiej. No każdy chyba ma kilka takich osób, przewodników, nie wiem, leśników, y, zawiadowców ruchu, którzy tam przywołują y, i, i wzywają. Y, więc ja myślę, że y, ja znalazłam się na przykład w Rosji, dlatego i chyba tylko dlatego, że y, po prostu uczyłam się rosyjskiego i właściwie mało kto tego język, tym językiem no. mówił, zwładał, więc można było mnie gdzieś tam posłać. Więc to, co było takim, powiedzmy, przekleństwem podstawówkowym i licealnym, stało się później właśnie takim głosem na ścieżce. Ale jak to się stało, że uczyła się pani tego rosyjskiego? Bo mało Szkole. kto się uczył a tak, to... znaczy uczyli się wszyscy, ale nauczy Rafał, nauczyło się, się nie, nie uczy... to, że to, że ty chodziło. się nie uczyłeś, miałeś złe stopnie, to nie znaczy, że pani Maja Wolny też. Tak. Znaczy, ja znam kilka języków, więc jakoś przychodzą mi łatwo, przychodzą mi łatwo i, i, i fajnie jest znać język ze swojej grupy, tej słowiańskiej. I, I chyba tylko to mnie przekonywało do tego, żeby się gdzieś tam tego rosyjskiego uczyć. Ale, ale na przykład w, w mojej rodzinie, w moim otoczeniu to jest egzotyka. Nikt po rosyjsku nie mówi. Drobne, drobne wprowadzenie dla słuchaczy. Pociąg do Imperium to jest właśnie książka reporterska. Chodzi o to Imperium właśnie o to imperium, o, to o imperium. nasze na tutaj niestety na wschodzie, które, które już okupuje tutaj, najechało na, na Ukrainę I, i powiedzmy, że ta ścieżka się okazała trudna, bo pani Maja wolne po publikacji książki 20 lat, tak? Tak. Zakaz. Przed publikacją nawet. I nawet jeszcze, przed publikacją. Ale po, po ukazaniu się paru moich korespondencji z Rosji okazało się, że władze sobie tego absolutnie nie życzą i znalazły bardzo taki perfidny sposób, żeby mnie tam zatrzymać, nastraszyć i rzeczywiście na 20 lat zakazać mi wjazdu do, do Rosji i na Białoruś. To są te dwa kierunki, które, te dwie ścieżki, na które ja nie wiadę jak w lesie te ścieżki, z których szlaban <grym> zakaz wjazdu. A na ścieżce muzycznej jak się można znaleźć? A właśnie od lasu strony. Od, o, proszę. <grym> tak jak już tutaj zrobiliśmy mały falster, tak? bo mieliśmy się nie poznać do końca przed audycją, ale już tutaj zamieniliśmy kilka zdań. Ja jestem córką leśniczej. O. Więc w momencie, kiedy ktoś pyta mnie, skąd się wzięła taka muzyka, ona rzeczywiście zahacza w jakimś stopniu o muzykę folkową, o muzykę bardziej organiczną niż ta, która, która teraz płynie tymi głównymi ścieżkami, no to nie jestem w stanie wskazać stylu muzycznego konkretnego artysty, ale jestem w stanie wskazać swoje dzieciństwo i, i to, co wyniosłam z domu, czyli po prostu miłość do, do lasu, do natury, do tego tempa, które, które można złapać właśnie idąc tą leśną ścieżką. Ale ja nie mogę nie zapytać, jak to jest być córką leśniczej? Jak to, bo to leśnicze to nie jest czy, by, by... To jest kobieta leśniczka. Ko, ko, tak, tak, ale to tak, nie jest, tak. to jest rzadkość raczej chyba, To prawda? jest duża rzadkość, Jak do tego stopnia, została. że moja mama skończyła brynek, to jest technikum leśnictwa na Śląsku mm, i, i do tego stopnia to jest tak mało spotykane y, y, wśród kobiet, że y, jeżeli w momencie, kiedy ktokolwiek podjeżdżał pod, y, pod leśniczówkę i, i chciał załatwić jakąś A, sprawę... tak. No to mama wychodziła, nie, nie, nie, no to proszę zawołać leśniczego, no jestem, no nie, no leśniczego, no jestem, no męża, no ale mąż jest metalurgiem. <laughs> <laughs> Więc e, tak, to, to są moje takie wczesne wspomnienia, to są czołgi zawracające na ścieżce pod, pod leśniczówką. Albo poligon, tak? Bumar. Bo, e, Bumar, huta Bumar, produkująca czołgi w lasach, gliwicki, w lasach gliwickich, w lasach państwowych. tutaj. No tak, tak dlatego dzisiaj. tak jak mówię, że tak sobie tutaj <grym> zezuje <grym> tutaj okiem w stronę... Ja muszę powiedzieć, że, że, że ja można ten Śląsk, no tak. to muszę obronić, no, no, galicyjska no. miejscowa. Ale czołgi pod Leśniczówką to robią wrażenie, co? Robią. Mhm. To panie Marku, bo to mówiła Karolina Skrzyńska, której muzykę będziemy dzisiaj Słyszeli, prawda? Nie, nie, nie. Dlatego twardy, tak z długo błądziłeś, bo, z najnowszej bo na pewno najnowszej, na najnowszej na jednodniowej. Wczoraj była premiera. Tak, noc Wilka. Noc Wilka, tak. No, ja dostałam nawet taki winyl, jeszcze nie odpakowałam. Panie Marku, jak jest to się niż. stało, że i, pra i prawnikiem pan jest i jednocześnie zajmuje się pan ekologią? Przecież uważamy często, że aktywiści ekologiczni to jacyś szaleńcy są, jacyś nie. Tak? Wśród prawników jest sporo szaleńców, po prostu, muszę okay. powiedzieć. No, nie, ale mówiąc szczerze, to ja mnie gdzieś ta tematyka od zawsze fascynowała i też wychowałem się w takim miejscu bardzo specyficznym. To znaczy, mieszkałem w dzieciństwie w Bloku, ale po drugiej stronie był las i, wiadomo, było kilka elektrowni na węgiel, kopalnie. No, to środowisko było jakieś takie zawsze bardzo mocno skażone i dla mnie rozmowa o ochronie środowiska była jakąś taką naturalną częścią po prostu tego, gdzie ja jestem, gdzie ja żyję. Pamiętam, jakiś taki mam błysk z dzieciństwa, gdzie chodzę sobie po ten nasz osiedlu i się zastanawiam, czy gdzie jest ta dziura ozonowa, czy tutaj, czy tutaj. Jako dziecko? <laughs> jako dziecko, tak. Także ten temat mnie fascynował od, od dziecka i mam wrażenie, mnie to zarówno to zniszczenie środowiska, które tam było bardzo widoczne, jak i ten las, który... Jaworzno sama nazwa pochodzi od tego, że w, w średniowieczu no, król Władysław Jagiełło miał, miał jechać przez właśnie Jaworzno i zapytał drwali, co, co oni robią. Oni mówią, że Jawor zną dla tych, co srebra dobywają, czyli dla tych, dla tych którzy srebra wydobywają srebro no i, i stąd się to wzięło więc gdzieś tam też te jawory i dzisiaj prowadzenie kampanii dla Greenpeace'u w obronie Puszczy Karpackiej, gdzie jawory rosną, to jest dla mnie jakiś taki splot po prostu magiczny który powoduje, że czuję, że jestem w dobrym Czyli prawo ekologowi bardzo się przydaje Oj tak, no bo my w zasadzie oczywiście prowadzimy spektakularne akcje w Greenpeace, często protesty, ale umówmy się, to jest sposób na po prostu dotarcie do ludzi, ale tak naprawdę no, chodzi o to, żebyśmy w końcu mogli zmienić prawo i w ten sposób się kreuje rzeczywistość. Udaje się często? Udaje się. Znaczy, jeśli miałbym policzyć, ile rzeczy wygraliśmy, zaczyna, zaczynaliśmy od, od kwestii dziury ozonowej, e, to jest bardzo specyficzna rzecz, bo Greenpeace zrobił kiedyś taką rzecz, że zrobił crowdfunding na lodówkę, która nie będzie niszczyć ozonu i w ten sposób tak naprawdę wynaleziono technologię, która dzisiaj jest powszechna na świecie i nie niszczy dziury ozonowej, więc no, pracuję w miejscu, które gdzieś tam odpowiedziało na pytania z mojego, z mojego dzieciństwa. Natomiast tak patrząc na to, co się dzieje dzisiaj, no to oczywiście tak naprawdę co chwilę mamy jakieś małe zwycięstwa, Problem jest taki, że cały czas przesuwamy sobie te granice, do której podążamy, jak pomyślę o tym, co nam się udało mm -hmm. y, przez te x lat, bo już jestem w się od 2017 roku. No Oczywiście tych sukcesów jest dużo, ale apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc trzeba się zachować taki, y, taki dobry balans między cieszeniem się ze zwycięstw, no i tym, żeby pozostać gł głodnym człowiekiem. Czyli kolejnym. to ścieżka nie ma końca tak naprawdę. To jest, tak, to jest polączka tego, tego zawodu, bo to nie jest tak, że nam się skończą problemy ekologiczne i powiem sobie, słuchajcie, można to odłożyć i, i skończyć po prostu, bo, bo rzeczywiście to się, to się po prostu nie kończy. Teraz chyba dobry moment na ścieżkę dźwiękową. No właśnie, ale może zanim posłuchamy jeszcze y, piosenki, to macie swoją ulubioną ścieżkę dźwiękową z jakiegoś filmu? Albo z teatru? A? Tak, ja pierwsza? Tak. Ojej, tego jest naprawdę dużo. E, ale ulubioną. Taką... taką naj, naj, naj, naj", naj" no. Braveheart. O no, proszę. No tak, to by się zgadzało z, z tymi czołgami. Z... <grafy> a wy macie? <grafy> batalistyczne batalistyczne. Tak. A wy macie coś? Mhm. Dobra, to czas do namysłu, to a my, głosu, my słuchamy tytułowego tak. utworu z płyty, która wczoraj miała premierę Karoliny Skrzyńskiej, Noc Wilka. utwór tytułowy Noc Wilka z najnowszej płyty Karoliny Skrzyńskiej, która swoją premierę miała wczoraj, więc jesteśmy nie wiem, na pewno w czołówce Pierwsi nawet. To, tak, pierwsi to Właściwie pierwszy, tak. światowa pra premiera była tego utworu. Można awangardzie. Tak w awangar nareszcie jesteśmy w awangardzie. Polskie radioprogram pierwszy. Agata Pasent, Motywy, Rafał Sławoń, z nami cudowni goście, Maja Wolny, pisarka, reporterka. Dziś omawiamy, troszkę omawiamy, No przy okazji naszego motywu mówimy o jej książce Pociąg do Imperium. Marek Józefiak, który opublikował książkę Polska Rzeczpospolita Leśna. Na, czyli jak lasy państwowe stały się państwem w państwie. No i właśnie ta, ten cudowny głos to była Karolina Skrzyńska i przed piosenką mówiliśmy o ścieżkach dźwiękowych, ale to mogą być nie z filmu, tylko jakieś dźwięki, które z robicie życia. się. Tak, Bo jeszcze przypomnijmy, że naszym życia. motywem przewodnim jest dzisiaj ścieżka i stąd to ścieżka pytanie o różne ścieżki. Tak. Więc ja na przykład nagrywam ścieżki dźwiękowe, które napotkam w drodze o, proszę. i zawsze mam takie zbiory, dlatego że ja, ja jestem w ogóle słuchowcem, więc y, mi jest bardzo łatwo sobie coś odtworzyć y, z takiej y, właśnie ścieżki nagranej i po podróży to mam bardzo dziwne notatki dźwiękowe, bo to są na przykład e, zawiadowcy stacji, to są jakieś krzyczące przekupki dworcowe, mm -hmm. to są jacyś kłócący się ze sobą e, mężczyźni, to jest jakiś pisk opon, ktoś tam podjeżdża, e, robi takie show na dworcu na przykład. Z tych pociągowych wypraw, bo ja mam ze sobą kilka takich, bo jestem też autorką książki Pociąg do Tybetu, I i no to tam to był też cudownie. Można było ponagrywać te, ten stukot kół, oczywiście. To jest ta monotonia, taka medytacyjna monotonia. Która Ile kilometrów Pani zrobiła podążając do ich w głąb imperium? O ym, no, ponad 10 tysięcy. To podczas tej jednej podróży. Y, potem, także to są zawsze, to się zawsze liczy w tysiącach. Ale to jest taka gotowy podkład muzyczny pod książkę właściwie, tak? Taka ścieżka dźwiękowa y do książki y trochę. Tak, tak. Ja to zawsze potem staram się y odstąpić tym producentom audiobooka, żeby to gdzieś, nie wiem, czy, wszystkich, wykorzystali. czy, czy żeby to wykorzystali. Nie wiem, czy to innym się też podoba. No i mnie to bardzo kręci, jak są takie dźwięki zaczerpnięte, dźwięki przywiezione. No to jest świetny Także, pomysł. Czuję, Także... że to ukryty du... talent radiowy No, jest. no tak, duże to archiwum jest, ścieżek dźwiękowych już. No jest, jest sporo, jakiś kataryniarz, gitarzysta, to jest oczywiście wszystko nie. takie no, uliczne i nagrane tak po prostu, ale jakiś wróżbita na przykład, yy, yy, jakieś no, młynki modlitewne. No, mam bardzo to dużo to różnych, różnych takich dźwięków. Mm. Także no, część przepadła w, w jakimś tam skonfiskowanym, znaczy w telefonie, który musiałam którego musiałam się szybciutko pozbyć, ale... To znaczy? Ale, ale, Co, rachunków pani nie płaciła, nie, nie, nie, nie. kontrola miałam, była, Miałam tak, tak. Mm. To, to zrobiłam takie zdjęcia, których no, nie powinnam była zrobić i żeby uniknąć jakichś mm. nieprzyjemności, to postanowiłam się pozbyć tego telefonu. Wiedziałam, że zdjęcia są gdzieś tam e, w chmurze. E, bezpieczne w chmurze. E, okazało się, że nie wszystkie, tak samo nie wszystkie ścieżki się zdążyły przekonwertować, bo, bo nie miałam dostępu. Więc to są takie historie. Proszę. Dźwięk się gubi a, gdzieś na no ścieżce. Tak, a Marek jak to e, chyba dzięcioły, no bo nie piły chyba. <śmiech> <Mechaniczne>. <śmiech> no niestety te dwie rzeczy trudno rozdzielić. I ostatnio byłem w Bieszczadach. Nagrywaliśmy program z Kasią Gandor i Miałem właśnie taką sytuację, że jednym uchem słyszałem szum strumienia, drugim uchem niestety słyszałem szum pił, więc no to te rzeczy niestety bardzo często ze sobą współgrają. Natomiast tak, jakby co do zasady, generalnie las mnie koi. Mam takiego przyjaciela serdecznego, który też walczy o lasy i no, swoją drogą jest jednym z bohaterów mojej książki, a... Prywatnie znamy się już od, od podstawówki i to jest jakaś też dla mnie taka historia magiczna. On też jest y, synem leśnika z kolei i on walczy o lasy w Puszczy Karpackiej, co dla mnie takie ciekawe, że on mówi on, on nie może odpoczywać w Karpatach, bo oni walczą. On mówi, że on na przykład jeździ odpoczywać w Sudety i tam nie... Myślałem, że może. I tamte wycinki tamte wycinki go jakby nie kłują jego, mhm. jego oczu. mówi o Piotrze, Piotrze klubie leśniku, serdecznie go e, e, pozdrawiam. E, natomiast ja, ja mam tak rzeczywiście ja odpoczywam w lesie, jak w las, z lasu wracam z Bieszczat czy z, z Pogórza Przemyskiego, no to właśnie przyjaciele mówią, że o, oczy mam jakby, e, moje oczy e, e, rozbłyskają. Roz, roz, e, a kto według was powinien e, wytyc wytyczać ścieżki w lesie? Zwierzęta? <coughs> ludzie? Pracownicy? Lasów państwowych? pierwsze te ścieżki. Czy nie? same z siebie powinny być wytyczone przez naturę ogólnie no, rzecz biorąc. To jest w ogóle fascynujące. Jakby dla mnie w ogóle instytucja ścieżki i jakby chodzenie poza ścieżką, ja tak naprawdę, dla mnie takim przełomem było chodzenie właśnie poza ścieżką. To znaczy, jak się zorientujemy, jak bardzo... E, Wpłynęliśmy na, na las. Las mojego dzieciństwa to jest las sadzony ręką człowieka. Las głównie sosnowy, tak, monokultura, to tak. E, tak bardzo To jest tak, gospodarka przecież. Natomiast tak, jak jedzie się gdzieś w Bieszczady i, i widzi się te 200-300-letnie drzewa i chodzi się właśnie ścieżkami wydeptanymi na przykład przez zwierzęta, a nie, a nie przez ludzi, nie stworzone przez lasy państwowe, nie wiem czy państwo wiedzą, ale przykładowo w naszych Karpatach, Lasy państwowe zbudowały ponad 30 tysięcy kilometrów dróg leśnych, służących pod, czyli prawie można nimi opleść równi. To w ogóle ten. fajnie brzmi droga leśna, prawda? Jak jakby bo, bo, bo. Sieć, sieć dróg w Karpatach Polskich jest ponad dwa razy gęstsza na kilometr kwadratowy niż w Warszawie. Bo To jest w ogóle dla mnie takie... Może róg jest większy tylko o tym. Celem chodzi. tego jest ja wywożenie pewno... wyciętego drewna, Ta. czy... Tak, tak, tak. Znaczy celem jest, jest to, buduje się drogi zrywkowe, buduje się je po to, żeby, żeby właśnie dotrzeć do miejsc, do których no, nic tam nie było. Często te, te drogi się buduje cały czas, a że lasy państwowe stać już na to, bo mają, są bardzo bogatą obecnie quasi-korporacją, quasi-instytucją, no to, no to niestety to, to idzie z całą masą. Przez ostatnie 20 lat w Bieszczadach więcej się drewna pozyskiwało, niż go przebywało. Wow. Już go przerastało. Więc to jest jakby oj tam, oj tam, sosny w szybko niestety. rosną. No tam, tam niestety idą pod, pod, pod, pod piły buki, jodły, często, ja, które mają 3-4 no. metry w obwodzie. No. Ja sam takie dokumentowałem sytuację. I to się, mimo tego, że w teorii jest teraz zakaz w, w tej krośnieńskiej dyrekcji, to nadal się to zdarza, że takie pomnikowe drzewa gdzieś tam są zaznaczone do wycinki. Aktywiści tam chodzą, e, e, sprawdzają. No i wtedy. No, to pomyłka, przepraszamy. Prawda? To jest, mhm. to, Jeszcze bym na chwilę wrócił do tych sytuacja. przyjemnych ścieżek, a nie do ścieżki wycinania lasu i do ścieżki dźwiękowej. Czy nagrywanie utworu, bo przecież nagrywałeś już utwory, na przykład na słynną ścieżkę dźwiękową do słynnego filmu chłopi naszego. Tak jest. Czy to się różni? Różni się pewnie od nagrywania takiego utworu na, na, na własną płytę na przykład. Znaczy, jak, jak, tak, jak, jakimi regułami tak. to się, mhm. to się kieruje? Znaczy, ja mam to ogromne szczęście, że y, wszystkie współprace do tej pory, do których jestem zapraszana, one też są y, bliskie mi emocjonalnie. I to jest ten klucz, który pozwala mi wyjść z tych, y, z tych ram rzemieślniczych, no rzeczywiście po wielu latach i, i, i doświadczenia na scenie i, i edukacji muzycznej no ma się te narzędzia, żeby nagrywać, śpiewać, ja też gram na liże korbowej. Na takim, co co? Nie... Tak, ja widziałam znaczy, to, jest to takim kurse, Ale to jest za... wielkie, straszne <śmiech> jakieś... Jak to brzmi? Tutaj proszę być, <śmiech> być tak. tak. tak. Ona <śmiech> brzmieniowo często jest kojarzona z muzyką celtycką, albo z A. brzmieniem dud na przykład. Ale jest to instrument strunowy. Dzisiaj ja że to są takie skrzypce dla leniwych, bo jest korbka, jest kółeczko. Tak. tak. A struny zamiast palcami dotykam um, klawiszami. I i, I teraz w momencie, kiedy ktoś mnie wie, że chce mnie mieć w tym, w tym projekcie, no to bardzo często to już jest bliskie Kemu, ze względu na, na instrument, który jest na tyle specyficzny, że wiadomo, że on się odnajdzie w konkretnych klimatach, w konkretnych barwach i kolorach muzycznych. I tak samo jest z głosem. Czy to jest właśnie biały śpiew, czy śpiew melizmatyczny. A powiedzmy, że to jest i... biały śpiew, gdyby ktoś nie wiedział. Właśnie to jest, y, to jest ta ścieżka do, do, do, do nas, do naszej głębi, do tej, tej, tego pierwotnego y, głosu, pierwotnego brzmienia naszego głosu, spontanicznego, który y, powstaje w naszym ciele. Y, jakby inaczej, bo muszę to grać od innej strony. Um, że każdy go ma. To jest ten, ten dźwięk oparty na krzyku. Na krzyku, krzyku są nie ma. to ta... Agata? A to co? To, to, to. słuchajcie. Um, to nie jest, rzeczywiście to nie jest takie trudne. Um, to jest nasze ciało robi to za nas. Jest to na tyle organiczne, że jeżeli w naszym głosie, w sposobie mówienia, hmm, skoro mówimy to, to jesteśmy w stanie w ten sposób śpiewać. Jeżeli nie ma jakiegoś defektu, jakiejś choroby, czy tak jak u mnie teraz słychać, jakieś pozostałości zapalenia krtani, hmm, to, to naprawdę hmm, ten zwrot ku, ku, ku temu dawnemu brzmieniu głosu, nie niewrzucanego nie na siłę w techniki i metody, to jest ten klucz właśnie do, do posługiwania się. Mm, czuję, że A, ale, trzeba poznać bardzo dobrze swoje że... ciało i swoją duszę, żeby taki głos z siebie w, mm -hmm. wydobyć. Ale muszę powiedzieć, że zapalenie krtani w twoim wydaniu bardzo mi się podoba. Dobrze, momentami, bardzo. Chyba dobrze działa fakt, na Ty głos. naprawdę w dyplomacji będziesz robił tak, dobrze. Teraz posłuchamy piosenki, ja się będę kajał w tym czasie. Gata Pasent, Rafał Sławoń. Słuchają Państwo Motywów. Dzisiaj w Motywach rozmawiamy o różnych ścieżkach i tych życiowych, i dźwiękowych, i, te, które wiją, i tych, które wiją się w lesie, między drzewami, gdzie grasuje y, zły wilk. Mm -hmm. mm. Czasem ta... lektury naprowadzają nas, są dobrą ścieżką, aby wymyśleć nasz motyw do audycji i tak było tym razem. Marek Józef, jak napisał książkę Polska Rzeczpospolita Leśna, a Maja Wolny napisała między innymi Pociąg do, w głąb, nie, pociąg do imperium, wyjechała w głąb tego imperium. Jak się udało wjechać w głąb imperium i czym się pani tam w ogóle dostała? Bo przecież od kiedy Rosja napadła tak pełnoskalowo na Ukrainę, no to troszkę trudniej się chyba podąża ścieżkami. Tak, to było trudne logistycznie, bo samoloty przestały latać oczywiście do, do Rosji. Również pociągi. Kiedyś można było wsiąść w Warszawie na dworcu w pociąg, który właściwie z, dwoma, z dwiema przesiadkami zawoził nas do y, lasy, stolicy Tybetu. Bo jedna przesiadka była w Moskwie, a druga przesiadka Czyli śniadanie była w Pekinie. w Warszawie, kolacja w Tybecie. <śmiech> 24 godziny to zajmowało, ale można powiedzieć, że jeśli ktoś mało je, to tak, tak dało radę. Ale oczywiście ten pociąg przestał w marcu 2022 przestał, przestał odjeżdżać w tym w kierunku wschodnim. Więc to jest to było duże logistyczne wyzwanie. No ja sobie wybrałam taką drogę autobusową, drogę przez Tallin, bo mhm. Tallin jest blisko blisko Petersburga, stosunkowo blisko Petersburga, więc można rzeczywiście wjechać w głąb tego imperium, wsiadając do takiego autobusu mm. na dworcu w Talinie. I w bo można, też, można było też wybrać drogę przez Gdańsk, taką autobusową drogę przez Gdańsk, bo połączenie Gdańsk-Królewiec również funkcjonowało, ale ten Królewiec, no to nie jest jeszcze ta głęboka, prawdziwa Rosja. Rosja. Ja chciałam od razu się znaleźć właśnie, właśnie tam, żeby to od razu poczuć. Poza tym też się bałam, że wszystkie pozamykane ścieżki zostaną niebawem. zamknięte. Tak. Ale pani się bała cały czas, o czym pani pisze, więc to u, uprzedzam od razu uh, zdenerwowanych uh, słuchaczy, że tak, nie, nie była to sympatyczna podróż i jeszcze w dodatku uh, na innym niż polski paszporcie, bo uh, chyba lepiej było uh, tą drugim pani paszportem się poruszyć. Tak, ja mam dwa obywatelstwa, więc tutaj moje ścieżki mogą mnie też prowadzić właśnie przy tych dwóch uh, paszportach. Uh, to jest bardzo, w, w takiej sytuacji takiego państwa totalitarnego, no to to jest rzeczy Y, dobra rzecz, mieć ze sobą te dwa paszporty. Więc ja y, faktycznie się legitymowałam jako Belgijka, a kiedy mnie pytano, skąd y, tak dobrze mówię po rosyjsku, z to, Belgii to, każdy, to mówi odpowiadało, że, w że moi rodzice są Polakami, co jest oczywiście zgodne z prawdą. Dobrze, że pani, te paszporty się nie myliły. Taką biedę w tej Polsce. <hahaha> ale ale to... chciałem zapytać o to, co Agata jeszcze powiedziała, że to nie była przyjemna, jakby podążanie tą ścieżką, ale nie było naprawdę żadnych momentów, kiedy pani poczuła się tam dobrze? Ja, ja jeżdżę do Rosji, jeździłam do Rosji wielokrotnie, ale te podróże po wybuchu wojny to absolutnie, to, to, to, to, to bardzo źle to wszystko Makabryczne. wspominam i też a, absolutnie nie, nie, nie polecam nikomu tych wypraw, choć wiem, że ludzie do Rosji jeżdżą, ale to, to, to ja tam pojechałam po prostu z powodów zawodowych, nie, nie, nie szukałam tam nie dla frajdy. przygód. Mhm. Spotkać się też z osobami, z którymi Pani była mówiona, ja tak spoileruję trochę ale nie każdy zdążył przeczytać. Ale mówiliśmy o tym, że pociąg do Imperium, Imperium oczywiście nasi słuchacze kojarzą z Kapuścińskim, z jego, z jego wspaniałą też książką sprzed wielu lat I chciałam was zapytać, bo e, Karolina mówiła, że, że jest córką leśniczej. A, czy były oczekiwania, że podążysz ścieżką e, ro, rodziców, na przykład metalurgia, na pewno bardzo ciepło. Czy miałaś podmowa? wybór przy albo metalurg, albo... W Gliwicach, tak, tak zająć tak. się czymś konkretnym kobieto, a nie mhm. jakiś tutaj biały śpiew. Ja mam to duże szczęście, że moi rodzice od samego początku pozwalali mi próbować wchodzić na te różne drogi. I, i, I rzeczywiście szukać siebie. Jak sobie wymyśliłam, że chcę chodzić na balet, to wozili mnie na balet. Jak chciałam rysować, to w, zapisali mnie na rysunek. I tak dalej, jak chciałam łoić tam równo, jak mój starszy brat, no to chodziłam na te kłondo. I, no I mając lat sześć, wymyśliłam sobie... teraz. I mając 6 lat, wymyśliłam sobie skrzypce. I szkołę muzyczną, i no i tak, tak zostało. Ale jak to bo Jak ktoś pomyśli, że wychowywałaś się w lesie, bo przecież wychowywałaś no, się. Ja wiem, w, to w, w lesie. ja wiem, że to trochę tak brzmi, jak mówię, urodziłam się, się w lesie. W lesie. <laughs> to jak, jak to się zgadzało wszystko, że, że mogłaś to, no, to mieć dostęp do tego wszystkiego? No to jakby twoich rodziców chyba głównie. Hmm. Też Oczywiście, trud. że tak. To jest ich bardzo duży trud i bardzo duże um, Duże oddanie i w jakimś stopniu też zrezygnowanie z siebie. Na rzecz naszej trójki. Mm, no, znaczy mam jeszcze rozstrzyga. dwóch braci, tak, tak, tak. I oczywiście to nie jest też tak, że my, że my mieszkaliśmy no tak, w zabitej dechami e, chatce w środku lasu i tam e, no, musieli ta, i, i robić, tak Musiałam się... sobie robić okruszki idąc do przedszkola, no. żeby wrócić do domu. Czy bałaś się bajki o czerwonym kapturku? O, nie. to dręczy Agaty. Nie, nie. Właśnie nie. I nie wiem, na ile to jest kwestia y, czy, czy charakteru, czy też takiej po prostu wrodzonej ciekawości. Mm -hmm. um, I też tego, że rzeczywiście te pierwsze lata, jeżeli um, przeżywa się w takiej bliskości natury, to rozumie się bardziej i trochę um, trudniej jest nas jako dzieci czy nas potem jako razu wpuścić takie maliny. Takich kalek, takich mm -hmm. popkulturowych mm, mm -hmm. posągów, że jak wilk, to znaczy, że źle, że zło, że, że niebezpieczeństwo, że jak ciemność, to lęk, że jak las, to niewiadomo. No I temat w ogóle, teraz to teraz bardzo aktualny, prawda? No, no, tak. Wilki to są boimy się, najbardziej wilku, lękliwe, boimy. jedne z najbardziej lękliwych zwierząt, ładnie, jakie, tak. jakie chodzą no w Polsce. Ludzie powinniśmy lasie. się bać, tak, a, nie, a nie, nie zwierząt w, w lasach. No mhm. właśnie, a czy powinniśmy bać się o ścieżkę, którą podążą polskie lasy? Niekoniecznie państwowe, chociaż chyba wszystkie są państwowe, nie? E, nie wszystkie. 77% lasów w Polsce jest jakby pod kuratelą lasów państwowych. I niestety, no ja bym się obawiał, bo widać jakby, że jakby lasy grają na przeczekanie, starają się, no, jakby jakby, burzę przeczekać i już jedną przeczekały i są w tym dobre. I jestem w takim przekonaniu, że teraz są na etapie Imperium kontratakuje. To znaczy jakby hmm. próbują już wyprowadzać ataki w drugą stronę. Mimo tego, że no, naprawdę daleko nam do tego, co nam obiecano, czyli tam 20% lasów wolnych odpił. No to jakby to się nie wydarzy. Na razie mamy nowe rezerwaty na 0,2% lasów, no. czyli to jest jednostek tego. jest. Natomiast y, oczywiście no, też y, y, w, trzeba, y, teraz musimy się bronić tak naprawdę przed, przed tym, żeby nam rezerwatów nie zabrano. Bo mam teraz w, w Sejmie taką ustawę, która może tak naprawdę za, zablokować tworzenie rezerwatów, więc no niestety tak jest, ale jakby mając doświadczenia z różnych pól, bo prowadziłem i kampanię w... w antysmogowe i kampanie na rzecz odejścia Polski od węgla i rozwoju odnawialnych źródeł. Wiem, że ten rozwój, to nie jest tak, że zawsze się kroczy prostą ścieżką i to wygląda jak marsz wielkiej armii. Czasami te... się robi krok do przodu, krok w tył. Lasy państwowe są gigantycznym takim tworem, tak? taką jakby ogromną korporacją, o czym pan pisze tutaj, żeby nie powiedzieć też no, mafią, tak? Czasami takie... Aż tak czasami jak miałam takie wrażenie, Czytając. natomiast i takie, ścież takie wielkie twory trudno na inną ścieżkę. Niektóre te ścieżki są wytyczone w czasach jeszcze PRL-u, zarządzania lasami i o tym też Marek Józef, jak pisze, ale y, mają wolne, no powiem, że to prywatnie też y, mnie bardzo interesuje, bo powiedzmy sobie, że no, mój ojciec też gdzieś mnie nakierował na pewną ścieżkę. Y, ty miałeś swojego mistrza, y, imperium, y, kojarzę się bardzo ten tytuł mhm. y i wspominasz Kapuścińskiego na, y na stronicach swojej książki. Y czy to jest takie, no, czy bardziej cię to inspiruje, czy to y i czy Obcina, się, zna, się tak, tak, prywatnie? Tak, Ja mam to wielkie szczęście, że y, jako bardzo, bardzo jeszcze młoda, początkująca dziennikarka poznałam Ryszarda Kapuścińskiego właśnie w polityce. E, więc o, ja zaczynałam tak. w ogóle przy, całą swoją y, przygodę z, z dziennikarstwem, z literaturą i y, y, y, a z kolei Ryszard już właściwie w polityce nie pracował, przychodził y, życzliwie koleżeńsko, zostawiał teksty, różne rzeczy tam jeszcze nadzorował, więc ja mam po prostu wielkie szczęście, że, że tak się to zbiegło, a jeszcze na no dodatek Ryszard Kapuściński odegrał w moim życiu również prywatnym taką, no, kluczową rolę, bo właściwie gdyby nie on, to pewnie moje w ogóle życie by się potoczyło zupełnie inaczej, ponieważ y, poprzez Ryszarda Kapuścińskiego, to znaczy ja załatwiłam wywiad z Ryszardem Kapuścińskim, co było bardzo trudne, a to był przecież mój kolega i bardzo się lubiliśmy. Załatwiłam wywiad y, y, pewnemu dziennikarzowi belgijskiemu, który potem y, stał, był moim mężem i ojcem moich dzieci. No, ja, no. I ja zamiast na wschód, to wyjechałam na zachód. Y, I potem mówiłam Ryszardowi, że to wszystko jest właściwie z niego i, i cała ta historia i te ścieżki życiowe tak mnie poprowadziły właśnie, więc ja mam taką, taki związek z Ryszardem prywatno-mistrzowski i, i więc, więc tak, to, to bardzo więc ja chciałam w mojej książce oddać taki, taki rodzaj hołdu, chciałam podążać tą jego ścieżką wiedząc też jak bardzo ten kraj się zmienił i to, co. I to, i to zmienił się nie tak jak, jak Ryszard jak Kapuściński. Tak jak on, on, on mógł chciel. to powiedzmy przewidzieć w latach na początku lat 90., kiedy kończył pisać imperium, bo to wtedy była zupełnie inna rzeczywistość i wszyscy myśleli, że to pójdzie inaczej. I, i Gorbaczow, i, i, i Pierestrojka, i to się wydawało, że, mm. że Zachód będzie gdzieś tam y, y, partnerem Rosji, a Rosja partnerem Zachodu, choćby w jakimś ograniczonym y, zasięgu, więc to, to jednak Imperium Kapuścińskiego kończy się bardzo optymistycznie. A tutaj ta ścieżka dalsza. A pociąg do Wiemy. imperium ma im wolny, nie kończy jest, jeszcze się. Jeszcze na pozytywnie. koniec tylko chciałbym, bo Karolina Skrzyńska też rusza różnymi ścieżkami w, w świecie, gdzie z orkiestrą, jak się ten zespół nazywa? Z którym Rebel którym Rebe, Film Rebe. Orkiestra. I, I wy odgrywacie jakby ścieżkę dźwiękową z chłopów, tak? tak o ile dobrze tak, rozumiem. Tak, I na całym mm -hmm. świecie to się odbywa. Tak, tak. Nie tylko, nie tylko tak jak myśleliśmy na początku, to, to zamknie się w takiej naszej polskiej chłopomanii, ale też rzeczywiście to jest Japonia, to są Stany Zjednoczone no i państwa Europy. I tam roz, pojmują tę muzykę? Pojmują. Właśnie jej wielką mocą jest y, to, że ona jest po prostu organiczna. I mm. niezależnie, czy, czy słucha, słucha tego Polak, czy, czy słucha tego Japończyk, ona jest tak przepełniona y, Tą tęsknotą do dawnego świata, którą my odczuwamy niezależnie, w której części tego globu jesteśmy, że oni to naprawdę naprawdę czują. I tym optymistycznym akcentem musimy I... kończyć już niestety dzisiejsze motywy, w których rozmawialiśmy o ścieżce, a naszymi gośćmi byli... Marek Józef, jak Maja Wolny i Karolina Skrzyńska. I Agata Pasent też I... coś powiedziała I czasem. Tak, powiedziała. Tak, I... I Rafał Sławoń, tak. który też powiedział. A my zapraszamy oczywiście państwa za tydzień, a naszym gościom dzisiaj bardzo dziękujemy. Jedynka polskie radio. Lektury jedynki. Przed nami kolejny fragment powieści Bolesława Prusa: Lalka w interpretacji jerzego Kamasa. Pewnego dnia Wokulski, przechodząc ulicą, spotkał karetę pani Wąsowskiej, ukłonił się i szedł dalej bez celu. Wtem dopędził go służący. — Jaśnie pani prosi. — Co się z panem dzieje? — zawołała piękna wdówka, gdy Wokulski zbliżył się do powozu. — Siądź, no pan, przyjedziemy się po alejach. Wsiadł. Pojechali. – Co to znaczy? – ciągnęła pani Wąsowska. – Wyglądasz pan okropnie. Już blisko dziesięć dni nie byłeś u Beli. – No może pan coś? – Nie mam nic do powiedzenia. Nie jestem chory i nie sądzę, ażeby panie Izabeli były potrzebne moje wizyty. – A jeżeli są potrzebne? – Nigdy nie miałem tych złudzeń. Dziś mniej niż kiedykolwiek. – No, no, mój panie, pomówmy jasno. – Jesteś pan zazdrośnik, a to poniża mężczyznę w oczach kobiet. Zirytowałeś się pan Molinarim. Myli się pani. Tak dalece nie jestem zazdrosny, że wcale nie przeszkadzam pannie Izabeli wybierać pomiędzy mną a panem Molinarim. Wiem przecie, że w tym wypadku obaj mamy równe prawa. O panie, to już zbyt ostre, zgromiła go pani Wąsowska. Cóż to, więc biedna kobieta, jeżeli raczy ją uwielbiać jeden z was, nie może rozmawiać z innymi? Nie spodziewałam się, ażeby taki człowiek jak pan w taki haremowy sposób traktował kobietę. Zresztą o co panu chodzi? Gdyby nawet Bela kokietowała Molinarego. To i cóż, trwało to jeden wieczór i skończyło się tak wzgardliwym pożegnaniem go ze strony Beli, że aż przykro było patrzeć. Zgnębienie opuściło Wokulskiego Pani Łaskawa, nie udawajmy, że się nie rozumiemy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 Pani Wąsowska rzuciła się na poduszkach powozu. O, panie, aż nadto jasno. Co byś pan jednak powiedział, gdyby kokieteria Beli była tylko niewinnym odwetem, a raczej ostrzeżeniem? Do kogo wystosowanym? Do pana. Wszakże pan ciągle zajmujesz się panią Stawską. Ja? Kto to powiedział? No, przypuśćmy, że naoczni świadkowie. Pani Krzeszowska, pan Maruszewicz... Wokulski pochwycił się za głowę. — I pani wierzy temu? — Nie, ponieważ zapewnił mnie Ochocki, że tam nic nie ma. Czy jednak Belę uspokoił kto w podobny sposób? I czy mogłaby na tym poprzestać? To już inna sprawa. Wokulski ujął ją za rękę. Pani droga szepnął. Cofam wszystko, co on powiedział z powodu tego molinarego. Przysięgam pani, że czczę panem Izabelę i że największym dla mnie nieszczęściem jest moje nierozważne słowo. Teraz dopiero widzę, czego się dopuściłem, mówiąc to. Był tak wzruszony, że pani Wąsowskiej żal go się zrobiło. No, no, rzekła. Niech pan się uspokoi i nie przesadza. – Pod słowem honoru, choć kobiety podobno nie mają honoru, zapewniam pana, że to, o czym mówiliśmy, zostanie między nami. Zresztą jestem pewna, że nawet Bela przebaczyłaby panu jego wybuch. Była to niegodziwość, ale zakochanym wybacza się nie takiej niegodziwości. Wokulski ucałował jej obie ręce, które mu wydarła. – Proszę się do mnie nie umizgać, bo dla zakochanej kobiety mężczyzna jest ołtarzem –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 Polskie Radio. Radio kierowców. Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada 2 odcinek między Trzcielem a Nowym Tomyślem. W pobliżu 107 km auto osobowe potrąciło pracownika obsługi autostrady. Jezdnia w kierunku Warszawy jest wciąż jezdnią zablokowaną. Raz jeszcze autostrada A2, odcinek Węzełowicz, Węzeł Węzełłódź Północ. W pobliżu Nowostawów Górnych na 367 km zdarzyły się dwa auta osobowe. Nie ucierpiał, zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Poznania. Koniec kłopotów na Krajowej Dwójce, na odcinku Międzyrzec Podlaski-Biała Podlaska, w miejscowości Nowy Sławacinek na 629 km. Znowu wyciągnięto ciężarówkę i droga została przywrócona do ruchu. Droga Ekspresowa jest 3 odcinek węzeł Sulechu, węzeł Zielona Góra Północ w pobliżu Zawady na 187 km. Auto osobowe uderzyło w bariery blokując jeden pas jezdni w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Koniec kłopotów w innym miejscu. Estlujki na odcinku węzeł Lubin południe, węzeł Legnica Północ w pobliżu miejscowości Chrustnik na 280 km. Loga ekspresowa S7, odcinek Tarczyn-Grójec. Miejscowość Podole, 27 km. Właśnie tam motocyklista uderzył swym pojazdem w bariery Motocyklista poniósł śmierć, zablokowana została jezdnia w kierunku Radomia oraz lewy pas jezdni w kierunku Warszawy. Koniec kłopotów na Krajowej Jedenastce na odcinku Węzeł Poznań-Dąbrówka, Węzeł Poznań-Zachód w pobliżu miejscowości Gołuski na 25 km I nie ma już także utrudnień na drodze krajowej numer 36 na odcinku Namysłów-Brzeg na 50 km